Cześć audycja kadr Ci w oko, dzisiaj odcinek 24, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Od czego zaczynamy Krzychu? No zaczniemy oczywiście od newsów i pierwszy taki news, który chcielibyśmy poruszyć to jest termin nowe, przyszłorocznej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Ktobie nie będzie tak jak zawsze. Tak, jest troszkę zaskakujący. Nawet się zastanawiałem niedawno, czy to będzie właśnie 30 września, 1 październik, czy może tydzień później, a tu organizatorzy zaskoczyli, przyszłoroczna MFK będzie w dniach 15-17 września. Więc tradycja została przełamana, będzie to dwa tygodnie wcześniej niż zazwyczaj. No i To oznacza tylko i wyłącznie, że mam dwa tygodnie mniej na odkładanie kasy na... Łódź. I w sumie, nie, chociaż nie wiem, czy to wydawcom dużo nie zmienia. Bo ja nie wiem, czy. Znaczy, no wiadomo, nie jesteśmy wydawcami, nie wiemy dokładnie, jak to tam działa. ale Nie jestem do, do końca pewien, czy oni planują aż tak do przodu. My, myślę, że My, Myślę, że tak. Myślę, no. że ci najwięksi to może planują już. Trzeba tam. było o to spytać, jak rozmawialiśmy z wydawcami w Łodzi, więc powtórzymy to przy najbliższej tak, tak. okazji. Za, zapytamy ich w Łodzi 15-17 września. No cóż, jest, jest taki może malutki problem z tym, bo nie wiadomo dokładnie, kiedy Kopernikon przyszłoroczny się odbędzie i czy te dwie imprezy się jakoś nie, nie, nie nałożą na siebie. Więc może być. Zresztą w naszym kraju to jest chyba już taka tradycja, że imprezy chociaż trochę komiksowe muszą się odbywać tego samego dnia wszystkie na raz, więc, więc może znowu będzie to samo. No, ale no cóż, jeżeli przyjdzie mi wybierać między MF-ką a czymkolwiek innym, to i tak wybieram MFkę. No to, by było, to jest chyba oczywiste. Tak, nie? fajnie by było, gdyby nie było dwóch imprez w tym samym terminie, ale cóż, zobaczymy jeszcze jak to dokładnie będzie. Dla, dla mnie w chwili obecnej dokładnie ten sam problem, co ty, czyli dwa tygodnie mniej na e, okradanie ludzi z pieniędzy, żeby mieć więcej dla, dla siebie. E, no cóż, no, chyba, chyba tyle. Chociaż widziałem tam w internecie, że dużo osób wyraziło swoje niezadowolenie z tego Bo powodu. To internet. Tak, ale no cóż, żeby to była jakaś tam bardziej konstruktywna krytyka niż niż, niż, internet. <laughs> niż właśnie, bo tradycja się została złamana, to, to tam nie, nie powiedziałbym. No cóż, dla mnie ten termin też jest ok, i tak pojedziemy i tak pojedziemy, tak kiedy, no, kiedy by to miało nie być. Wydawnictwo Scream Comics zaczęło udostępniać swoje zapowiedzi na styczeń przyszłego roku. Na razie dwa komiksy. Pierwszym taki powiedzmy, który nas mniej interesuje to jest Predator Fire and Stone. Chyba już ostatni tom tego cyklu. No ale to już było wiadome, że prędzej czy później ten tom się pojawi. Natomiast taką zapowiedzią, która nas bardziej zaintrygowała jest Tulipanek. tulipanek... Zapowiada się świetnie i ta mm, grafika promocyjna, którą wydawnictwo zamieściło te, też, też mi się bardzo podobała. Tulipanek, tutaj oczywiście nie, nie mam pojęcia czy dobrze to wypowiadam, autorstwa Bołko Haryn, możliwe, że to się jakoś inaczej wymawia, jest to taka, przynajmniej według zapowiedzi jest trudną opowieścią o dojrzewaniu w rzeczywistości guagu, gdzie samotność, określenie obozowej mafii i zimno są jedynymi rodzicami dla głównego bohatera. No i faktycznie ta grafika promująca, tudzież okładka tego, tego komiksu wygląda bardzo fajnie. Pre, planowana premiera koniec stycznia 2017. Zresztą wydawnictwo nawet wspominało, że to zapowiedzi są takie na Dzień, dzień Dziadka i Dzień Babci, więc raczej, raczej końcówka tego stycznia. Zapowiada się to fajnie. Bardzo. Oba jesteśmy zainteresowani, jak najbardziej. No Wydawnictwo Scream Comics lubi zapowiedzieć fajne rzeczy, więc przypuszczam I bardzo ładnie wydaje też swoje rzeczy Tak, tak, to jest, to jest fakt Przypuszczam, że będzie jeszcze więcej zapowiedzi na styczeń No i co? No, nie mogę się doczekać w chwili obecnej za, zarówno Tulipanka, jak i kolejnych ewentualnych zapowiedzi No trzymam kciuki, żeby to było coś naprawdę fajnego, ale też z drugiej strony nie obawiam się o to, że to będzie coś niefajnego Archie też coś zapowiedział ostatnio, nie? Tak, tak, Archie zapowiedziało Cztery one-shoty, które mogą być wstępami do ewentualnych późniejszych serii i to są one-shoty o nazwie Jackhead The Hunger, to nie wiem czy sobie sprawdziłeś te zapowiedzi tak mniej więcej, nie. więc Jackhead The Hunger ma być czymś w stylu Afterlife with, with Archie, tylko że z wilkołakami. The Archie's ma być z kolei przypomnieniem zespołu muzycznego, który swego czasu tam przewijał się przez te komiksy, mm -hmm. Little Archie to ma być komiks Arta Baltazara i twórców tych... I Franco. Tak, tak, dokładnie. Ty, twórców tych właśnie komiksów dla, z małymi bohaterami, które się ukazywały i w DC, oni tam bodajże też w Dark Horse e, robili. Był E.T.B.T. Hellboy. E.T.B.T. Hellboy. Z, z a, a to w DC jak się, jak się nazywało? Bo... A, Tiny Titans? Tiny Titans, dokładnie tak. No to twórcy właśnie tych, tych komiksów teraz będą robili coś On, dalej. Oni te, te, też w ciemno można było to Znaczy, kurde, wszystkie były takie same, ale zawsze się przy nich dobrze bawiły. Dokładnie tak. I oni teraz właśnie z, realizują taki one shot dla Archie. No. No, Archie Ar jest chyba idealnym e, światem dla nich też, żeby to, to zrobić. Ciekawe, czy zrobią to w ten sposób, jak na przykład e, Tiny Titans byli wydawani, że tam były różnego rodzaju zagadki, wykreślanki, jakieś kolorowanki na końcu. Czy tak. po prostu będzie sama historia? No Zobaczymy. Myślę, że jednak to będzie taki tytuł właśnie bardziej w stylu y, tych poprzednich ich, y, ich komiksów. i TBT Hellboy też, zdaje się, zawierał właśnie takie ciekawostki, zagadki różnego tak, typu. No więc no, wydaje mi się, że to jest taki znak rozpoznawczy tych twórców i y, y, będą kontynuować swoje dzieło. Y, no i ostatni z tych czterech zapowiedzianych launchatów to jest, y, nie wiem jak to nazwać, Restart, Reboot, re cokolwiek, Sabriny na Stoletniej Czarownicy. Co swoją drogą, taka ciekawostka, jeszcze chyba z rok temu nie byłem, nie byłem kompletnie świadom tego, że ta postać należy do Uniwersum Archive w jakimkolwiek stopniu. Ale należała przed serialem? Czy... No właśnie nie wiem tego do dziś, ale dla mnie taką ciekawostką właśnie to było jak czytałem jeden z numerów Afterlife UF Archie, gdzie ta Sabrina się tam pojawia i to było dla mnie takie troszeczkę szokujące, więc nie, nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem o tym. Swoją drogą warto by wspomnieć o komiksie, który ukaże się w lutym. O omnibusie Archiego? Tak, tak. On tam ma jakąś konkretną nazwę, której teraz sobie nie przypomnę, ale chodzi o to, że to będzie liczący tysiąc stron. 1000 stron, wydanie zbiorcze z najlepszymi komiksami w historii Archie i kosztuje ile? 15 dolarów hmm. czyli 60, 60 zł. Kupcie, kupcie, kupcie, jak najbardziej, kupcie my na pewno też w lutym do tego wrócimy, bo znaczy ja, ja już zamówiłem, zamówiłeś? jak ty przeczytasz to zamówię od ciebie. Oż ty dranie. Dobrze, no W każdym razie na pewno też do tego wrócimy. Natomiast co do tych czterech one shotów, jestem bardzo ciekaw Jackhead The Hunger, jestem bardzo ciekaw Little Archie. No i z tych czterech to właściwie tylko te dwa tytuły jako taką mnie interesują. Pozostałe dwa raczej wciąż tak. Wciąż więcej niż obecnie w DC i Marvel. Tak, tak, to, się, to chociaż, no, chociaż to DC też, też tam już coraz bardziej odzyskuje w moich oczach. A jeśli chodzi o DC i takie zapowiedzi, um, słyszałeś, że ma powstać uh, Gotham City Sirens film? Tak, coś tam słyszałem. Gdzieś tam mogłem w jakiś zakup. I słyszałeś, kto jest brany pod uwagę do jednej, z wyjątkiem Harley Quinn, bo to hmm. wiadomo, jest już obsadzone. Znaczy słyszałem, że chodzi o Poison Ivy, tak? Tak. Że człowiek, kobieta, monstrum będzie jest brana pod uwagę, czyli jak, jak ona się tam właśnie... Megan w... Fox. Megan Fox, ojej. No, no. Nie, najgorzej, po prostu. Znaczy ze mi to nie interesuje kto gra kogo, ale nie przepadam za Megan Fox bardzo. Bardzo znaczy no generalnie może zacznijmy od samego początku, mianowicie zapowiedziano spin-off Legionu Samobójców który będzie nazywał się Gotham City Sirens a seria komiksowa była świetna, jeśli nie mieliście okazji przeczytać Gotham City Sirens to, to bardzo nad... wam polecam tak, na nadróbcie jak najbardziej, chociaż też wcale nie jest powiedziane że ty zbieżność tytułu z, filmu z tym komiksem będzie miała jakiekolwiek przełożenie tutaj oczywiście na razie tylko się spekuluje kto oprócz Harley Quinn będzie w tym filmie no właśnie jedyne co jest pewne to, że będzie Harley Quinn będzie ją grała oczywiście Margot Robbie, będzie producentką tego filmu z reżyserem David Ayer, co dla niektórych jest dobrą, dla niektórych jest bardzo złą wiadomością. Scenariusz ma napisać Geneva robertson duoret która obecnie pracuje na przykład nad scenariuszem do rebootu Tomb Raidera czy do trzeciej części Sherlocka Holmesa. A, to, Prawdopodob... to, to nie tak żyje się, też, ale Sherlocka Holmesa yy, z Dawniej czy Guy'a Tak. tak. Yy, prawdopodobnie film będzie zamieszany też jakoś Joe Jones, czy prawdopodobnie to będzie producent wykonawczy tego filmu. On no, chyba wszystkiego jest teraz producentem wykonawczym, jeśli jest w tym DC Entertainment, coś tam, coś tam. To w sumie byłoby spoko też, gdyby bardziej trzymał tam za twarz te, co niektóre osoby, zwłaszcza w studiu Warnera, o ile to w ogóle jest możliwe. No cóż, zapowiedź tego filmu jest raczej mało zaskakująca jak dla mnie, bo o zplanowanym spin-offie, w którym główną rolę będzie grała Harley Quinn, to już się słyszało praktycznie od samego filmu. Ale teoretycznie mo, moim zdaniem lepiej może wyjść właśnie coś po kroju Gotham City Sirens. A jeszcze jedna rzecz, jeśli w ogóle nie mieliście styczności z serią Gotham City Sirens, to tam głównymi bohaterkami była Harley Quinn, Poison Ivy i kobieta kot. Tak jest. I to były... Właściwie ciężko powiedzieć, żeby one były złe w tym. Yy, tak, one, one były zreformowane, wszystkie trzy, na, na swój szalony sposób. No tak, tak, tak, tak. Ale raczej były tymi bohaterkami niż... Nie. Tak dokładnie, ale, ale to wciąż bardzo, bardzo fajny komiks, bo on się u, zaczął ukazywać w momencie, w którym e, pierwsza seria Be Birds of Prey została skasowana i tak jak, niejako na zastępstwo została zaproponowana. I Paul Dini ją pisał, nie? Tak, tak, ale okazała się właśnie bardzo fajna. Bo Paul Dini jak najbardziej e, dał radę i rysunkowo tam też było całkiem, całkiem spoko. Wbrew temu, co można by pomyśleć, nie było nie było tego, o to znaczy można pomyśleć, że te bohaterki będą cały czas tam biegać półnagiej albo coś w ten deseń. Naprawdę fajny, fajny, ro fajny rozrywkowy dobry komiks. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że... Um, jasne, że oczywiste było, że będzie jakiś spin-off, w którym będzie tylko i wyłącznie Harley... Znaczy, gdzie główną rolę będzie grała Harley Quinn, ale trochę się obawiałem, że będzie to coś pokroju Harley Quinn Queen and the Gang of Harleys, a Dostać, możemy dostać Gotham City Sirens, co zdecydowanie bardziej mnie będzie cieszyć. Znaczy ja też jestem ciekaw, kogo zatrudnią do pozostałych ról i jakie to będą role, bo e, oczywiście Gotham City Sirens wciąż może się skończyć tym, że będzie to film, który powinien się nazywać Harley Quinn i spółka. No ale tak jak mówię, zobaczymy. No, nazwa filmu zobowiązuje, zwłaszcza, że jakoś niedawno całkiem też mówiono, iż Catwoman nie pojawi się w The Batman z Benem Affleckiem, więc czemu by jej właśnie nie wrzucić do Gotham City Sirens. Zobaczymy, na pewno będziemy też informować i mówić o postępach nad tym filmem. Też taka ciekawostka jest, że planowany jest drugi spin-off z Deadshotem, ale jeszcze nie jest ogłoszony. I też brzmi to nawet nawet ewentualnie. No, zależy oczywiście, kto by to dostał tak w swoje ręce do realizacji. Ja nie Jackie mówię, Chan. Ja nie mówię, nie, o Jack, <śmiech> Jackie Chan jest. Albo gość od Johna Wicka, który zapomniałem, jak się nazywa. Tak, tak, o, to by było całkiem fajne. No i oczywiście też planowana jest kontynuacja samego legionu, ale to też po tym sukcesie finansowym było dość oczywiste. Natomiast wróćmy może do. Polski, do takich może troszeczkę mniej przyjemnych tematów. To może dokończymy, albo dobra, no. Znaczy co, dokończmy? Aha, o, o, o, o USA. Stanach. Dobrze, dobrze, masz rację, bo faktycznie umknęło mi to. Jeszcze, jeszcze ze Stanów, taki newsik, pojawiły się trailery tych Strażników Galaktyki 2 i Spider-Man Homecoming. E, trailery, no, no trudno o tym o tych trailerach powiedzieć, że to są trailery, no, w przypadku Strażników Galaktyki to jest teaser trailer, tak? Zapowiedzi, zapowiedzi. Natomiast... Na pewno jak wczoraj byłem na Gwiezdnych Wojnach, to normalnie długi leciał? Hm. Ja nie byłem na Gwiezdnych Wojnach, jeszcze dobrze o tym No ale masz internet. To jeszcze nic nie zmienia. Ale w, mi, Wiesz jakie jest, jak to, jest, to, to też... jak jest moje podejście do pierwszej części Strażników? Dlaczego miałbym śledzić to co się dzieje no z tak, jest tak to, to też jest prawda. Dlatego o trailerze Strażników Galaktyki 2 ja się nie wypowiem. Jakby... Czyli ja się mam wypowiedzieć, tak? Tak. tak. No był. I hmm. to jest... Um, no idealnie to, tam to, że jest napisane Strażnicy Galaktyki Vol 2 to, to w sumie wszystko mówi, bo to jest to samo co w jedynce. Tylko, że znowu i gdzie indziej. Tak było z Avengersami, z jedynką i dwójką. W jedynce miałeś kosmicznych złoli i Lokiego, a w dwójce miałeś Ultrona i w sumie niewiele się... Dobrze mówię, nie? Ultrona I oprócz tego się niczym nie różniło dla mnie. I myślę, że ze Strażnikami Galaktyki też będzie podobnie, że będzie trochę śmiechu, hi hi hi ha ha ha ha, mały gród, wszyscy mówią ojej, ojku jaki słodki. I tyle. Aha. Więc, yy, i tak pójdę do kina, ale czy mnie zachwycił? Nie, nie zachwycił. Okej, okay. natomiast y, trailer tego Spidermana już chyba prezentuje się ciekawiej. Tak. tak Bardzo no... mi się podoba strój, który ma sam. Tak, tak. Bardzo mi się z kolei podobają te żarty, które krążą po internecie, typu, że, bo w tym trailerze jest taki moment, w którym Michael Keaton mówi do Spidermana, żeby z nim nie zadzierał. No i po internecie jest taki, krąży taki obrazek, w którym on w tym momencie jeszcze pokazuje swoje zdjęcie w, w kostiumie Batmana. No I jest to dla mnie takie dość zabawne. Natomiast co do samego trailera, no taki typowo ma marvelowski trailer, czyli tam niby coś tam pokazuje, ale w sumie niewiele, trochę żartów, trochę no, śmiechu. Do, do Spidermana akurat te żarty jak najbardziej pasują. Tak, tak, to jest akurat fakt. Y po Spidermanie należy się spodziewać tych żartów. Bardzo mi się podoba strój, ale to już od czasu Civil War, od wojny superbohaterów. Pardon. Już ten, ten strój Spidermana mi się jak najbardziej podoba, jest bardzo klasyczny. Ja się bardzo cieszę z tych pajączyn pod pachami. Tak, tak jest w jednej scenie taki motyw. Jest też scena, w której pająk trzyma na sieci rozpołowiony statek. A to nie był most? Most, statek. Coś rozpołowione trzyma po... roz... na pewno. Tak i to jest takie dość robiące wrażenie można powiedzieć. Dużo Ironmana w zwiastunie. Więc... On się z... wszędzie wepchnie. Tak tylko pytanie czy to nie, nie w tym zwiastunie nie pokazali wszystkich scen z Ironmanem z tego filmu. Mogłoby tak być i w sumie nie byłoby to dla mnie problemem. Mhm. Generalnie wygląda to wizualnie całkiem spokój. Ja mam cały czas obawy, że będzie trochę z, za dużo widocznego komputera, tak jak w poprzednich Spider-Manach, zarówno tych z Garfieldem, jak i z Tobiem e, Maguire'em. Maguire. O właśnie, dziękuję. E, ale z drugiej strony też no, to, te, te filmy już mają trochę lat na, na karku i technologicznie mamy postęp w efektach specjalnych. Może tym razem nie będzie to wyglądało tak źle. E, kostium, sempa, no, jak najbardziej fajny, również, również zgadzam się z tobą. I co? 7 lipiec przyszłego roku premiera, tak? 7, 7, 17. Tak jest. Więc ja może się nie jaram, ale czekam. To ja bardzo chętnie zobaczę. Z ciekawością właśnie sobie na ten film pójdę. Ogólnie z tych wszystkich przyszłorocznych, przyszłorocznych premier. To chyba właśnie. Na ten film będę czekał najbardziej, teraz sobie tak usiłuję przypomnieć co tam jeszcze wychodzi w przyszłym roku. John Wick 2. O, no dobrze, ale z tych komiksowych rzeczy to myślę, że jednak na ten e, reboot, reboot, reboot. Z DC coś wychodzi? No tak, Justice League na przykład. To już w tym roku? No w przyszłym. Ch chyba, że tam już kompletnie mi się powaliło w tym. No Znaczy ja mogę po prostu nie wiedzieć co wychodzi, to też jest, też jest taka opcja. No tak, tylko że no, Justice League z racji tego jak wyglądał Batman V Superman może nie, nie, nie budzi we mnie tak wielkich nadziei jak właśnie odświeżony Spider-Man i e, tak, no, no na ten film z tych wszystkich komiksów. Co za w ogóle, że mówisz takie rzeczy. No nie, dzięki. E, dzięki panie Snyder. No cóż. Zakus Snyder, Zaku, Snyder oczywiście. oczywiście. No, no, no cóż, no, tak, się, tak się złożyło, tak jest, No co będę mówił, że jest inaczej. To jeszcze jeden film. Tak, Patience Daniela Klausa na ekranie. Mhm. Studio Focus Features wykupiło prawa do jego ekranizacji. Klaus sam napisze scenariusz, co też jest fajne, że, na podsta że nie dość, że będzie ekranizacja komiksu, ale nie, ktoś tam zrobi scenariusz na jego podstawie. Tylko sam twórca komiksu będzie robił scenariusz. To też według mnie jest ważna informacja. No i duże nadzieje w tym pokładam, bo Patience to jest bardzo, bardzo fajna historia. Zresztą myślę, że w przyszłym odcinku możemy powiedzieć o tym komiksie w końcu wspólnie. Mhm. Wreszcie go przeczytam, tak? Tak, wreszcie, wreszcie go przeczytasz. Bardzo fajna historia o miłości, trochę o zemście i o podróżach w czasie. Brzmi? Nieźle. I w, no zresztą myślę, że wszyscy kojarzą w jakiś sposób y, Daniela Klausa, chociażby jeszcze z Ghost World'a, y, więc no, w, warto, warto się zapoznać z Patience, jeśli nie mieliście okazji i na pewno zrobić to przed filmem, bo może być problem z komiksem do mm -hmm. dostania zawsze, jak to bywa chyba, w przypadku że, premiery. Chyba, że doczekamy się jakiegoś do drugu dość pokaźnego, y, nie byłoby to w sumie złe. Mm, tak wspomniałeś o tym, że fajne jest to, że Daniel Klose będzie pisał scenariusz do tego filmu mm -hmm. i od razu w tym momencie mi się tak skojarzyła postać Toda McFarlane'a, który napisał, który kolejną wersję filmowego Spauna chce sam napisać i sam wyreżyserować i wszystkie studia zamykają przed nim drzwi, <głos> więc to nie jest zawsze... Tak, dobra wiadomość, że. Tylko, że wydaje mi się, że jest różnica pomiędzy Danielem Klausem, który też za to, jak napisał scenariusz na podstawie swojego komiksu do Ghost Worlda, dostał nominację do Oscara, a pomiędzy MacFarlane'em, który. No. No właśnie. Tak, tak. Tylko po prostu mi się tak skojarzył. Nie, nie, nie jasne Tak jest. mi się skojarzyło, więc chciałem powiedzieć. Mnie po prostu cieszy to, że komiks jest bardzo dobry i. Przez to, że, scenarzysta, że że twórca komiksu sam będzie pisał scenariusz, można wiadomo, jeszcze reżyser i producent mogą to zmienić, a, ale jest szansa na uniknięcie dużych zmian w fabule tak naprawdę. To jakby chociaż było w... Jak się nazywał ten film z Willem Smithem? Jestem legendą. Tak. Tam też jest zmienione zakończenie w stosunku do książki. Jest mega gówniany. Nie wiem, czy film widziałeś. Tak, widziałem. A widziałeś go z tym alternatywnym zakończeniem? Bo na płycie jest jak coś. Nie, nie, nie. Tylko... To, to jeśli będziesz miał okazję, to zobacz, bo to mega dużo zmienia. Aha. I no jest mega gówniane. To, to jest bardzo takie hollywoodzkie, to zakończenie. O, tak, nie wiadomo co. Bla, bla, bla. Natomiast y, oryginalne zakończenie daje, daje więcej do myślenia, tylko producenci kazali to zmienić. Kochani producenci, ja to się naprawdę zastanawiam, skąd oni biorą te swoje pomysły niekiedy, że że na przykład nie, miesiąc przed premierą filmu, a potnijmy go w ogóle. Myślę, że tak jak y, mruwy w Back City robiąc mapę. Okay. No właśnie, je, jeśli wiecie o co chodzi, to dobrze, jeśli nie, to postarajcie się jakoś nadrobić Back City, bo warto. Y, natomiast to co, teraz już możemy przejść do... Tak, do teraz Polski? Polska. Tak no i Polska, no i co my tutaj mamy? Mamy kolejną aferę z udziałem Roberta Ziemińskiego, czyli niesławnego jednego z organizatorów kielce komikonu. Tym razem ukośnik Warszawa. Tym razem chodzi o nagrodę imienia Henryka Sienkiewicza, której celem było uhonorowanie autora najlepszej polskiej popowej powieści roku. I jedna rzecz, o której powinniśmy chyba najpierw powiedzieć, to, że mm -hmm. mówimy o tym zdecydowanie za późno. Tak, tak. No, bo cór... to jest już taki stary strób i odgrzewana sprawa. Dokładnie tak, ale no, cóż, dwutygodniowy tryb wychodzenia naszego podcastu niejako tak wymusił to, tą sytuację. W każdym razie o co chodzi, jeżeli nie wiecie, to już tłumaczymy. E, m, nagroda imienia Henryka Sienkiewicza została przyznana dla Jacka Świlińskiego bardzo znanego i utalentowanego twórcy polskich komiksów i oprócz prawda, ładnego dyplomiku miał również dostać nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych, której nie dostał. A nie dostał, ponieważ organizator ten prawda, przy tego całego wydarzenia z rozbrającą szczerością przyznał, że po prostu gdy gdy ogłoszono nazwisko zwycięzcy, wszyscy sponsorzy, którzy mieli zrzucić się na tą nagrodę, powiedzieli, to my się jednak wycofujemy. A wycofali się, bo mogli. Mogli dlatego, ponieważ znowu nie były pospisywane stosowne umowy, nikt, do, niko, nikt nikogo do niczego nie zobowiązał, wszystko działo się na tak zwaną gębę. I mamy chyba takie małe vu w stosunku do, do Kiels, prawda? No, niestety. Gdzie, gdzie również były duże problemy z tym, żeby cokolwiek było pospisywane umową, no, no e, strasznie głupia sprawa, z, głupia sprawa, no, no, str, strasznie z, szkoda, że takie rzeczy się dzieją w XXI wieku. E, najbardziej szkoda oczywiście Jacka Świńskiego, któremu ta nagroda no po prostu się należy e, za, za to, co robi. E, mamy nadzieję, że... Ale to też trochę takie gówno nie nagroda. Jak, w, w, w, wiesz, jeśli nagroda ma być prestiżowa... Mhm. Ale to, to coś za sobą niesie. To tak jakbyś, wiesz, dostała Insnera i, i co? Fuck you? No właśnie I o, to, o to właśnie chodzi, że byłoby naprawdę bardzo dobrze, gdyby udało się wywalczyć te, te pieniądze, które się Jackowi należą. On sam już wstąpił, albo za lada moment wstąpi na, ścieżkę, na, na sądową. ścieżkę sądową. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Myślę, myślę, że jeżeli naprawdę sędziowie ostro tam nie popiją to, to wygra tą sprawę. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby takich sytuacji się już po prostu żeby takie sytuacje się już po prostu nie, zda, nie zdarzały. Panu Robertowi Ziemińskiemu życzymy tego, aby nauczył się spisywać stosowne umowy. A w ogóle najlepiej, żeby się nie zabierał za takie rzeczy, skoro no, w, no, tym w tym roku, siły w tym ro w tym roku ewidentnie mu nie, ma, nie ma formy, jeśli chodzi o tego typu wydarzenia. Szkoda, że tak się dzieje, oby, oby powtórki nie było. No i jeszcze raz życzymy Jackowi Świńskiemu, żeby jak najbardziej odzyskał te pieniądze, znaczy odzyskał, żeby dostał te pieniądze, które, które wygrał po prostu mu się jak najbardziej należą. Natomiast jeszcze tak w kwestii Polski, polskich komiksowych wydarzeń, tak sobie wypisałem, żeby wspomnieć, chodzi mi o błędy w druku i w składzie komiksów, które ostatnio zaczęły się jakoś masowo pojawiać, nie wiem czy końcówka roku po prostu troszkę rozluźniła wydawców. Nie wszystko oczywiście jest ich winą, nawet większość bym powiedział nie jest ich winą, ale ostatnio no, na, no nasiliły się te wydarzenia, a to mm, na przykład Jam jest Legion od wydawnictwa OMG. Pierwszy, pierwszy tytuł tego wydawnictwa, który miał się ukazać, się nie ukazał ze względu na jakąś poważną awarię i błąd w druku. Cały wydrukowany nakład poszedł na zmielenie i trzeba drukować to jeszcze raz. W najnowszym tomie żywych trupów jest parę stron źle wydrukowanych, pojawia się tam też taka ba bardzo irytująca literatura. To literu... są te żywe trupy, na które tyle czekałeś? Tak, tak, tak. Ponad rok czekania. Znaczy, to nie jest tak, że komiks stał się nagle nieczytelny z powodu tego, ale jest, jest ewidentny taki błąd. Trzy strony mm, przesunięte w lewo i w dół. Tam parę dymków delikatnie zostało uciętych i generalnie no, no nie jest to coś, co uniemożliwia czytanie tego komiksu, ale się zdarzyło. Wydawnictwo Taurus tam zapowiedziało, że będzie badać sprawy i być, być może finałem tego będzie wymiana egzemplarzy, do drugi wymiana na właściwą wersję, ale chyba najbardziej do pieca w ostatnich dniach dołożył Egmont publikując swoją wojnę domową. Nie wiem, czy jesteś zorientowany, co tam się stało. Nie? Otóż generalnie w tymże wydaniu od Egmontu te takie, tutaj będę, będę się posiłkował tobą, bo nie mam pojęcia jak to się nazywa. Chodzi mi o takie kadry na dwie strony. Przez... Czy to się rozkładówka? Nie, to nie jest rozkładówka. Kadry... No rozumiem, na, na tej takiej. Tak, chodzi o, o, o jedną, jedną planszę komiksową rozłożoną na dwie strony która powinna być, tak jak Ci pokazałem przed chwilą, wydana, no to w wydaniu Egmontu jedna część obrazka jest na jednej stronie, przewracasz w stronę i tam jest druga część obrazka. O Jezus. I to się, i to się pojawiło bodajże dwa albo trzy razy w tym, w tym komiksie i no co tu dużo mówić, czytelnicy są bardzo zniesmaczeni takim, takim, takim zaproponowaniem trzeciego wydania Wojny Domowej. Wydawnictwo Egmontno zbiera ostre cięgi za to, za to jak wygląda ten komiks, no, no jest to słaba opcja trochę. Wydawni wersje od Muchy, czyli to pierwsze wydanie oraz od haszet, czyli drugie wydanie nie miały takich, takich eksperymentów. No nie miały, bo to od Muchy nawet mam. Tak, ja również. No i generalnie podejrzenia są takie, że po prostu albo ktoś bardzo, bardzo źle złożył ten komiks. No ale to bardzo, bardzo źle to jest do, dobre określenie. Mhm. Albo po prostu poszła jakaś odgórna decyzja, że tak robimy to w taki sposób, żeby tam zaoszczędzić jakieś dodatkowe kartki, ale to jest raczej mniej prawdopodobne. To są oczywiście wszystko tylko jakieś domysły, nie ma, nie ma oficjalnego stanowiska. No generalnie faktem jest, że jest to bardzo słabe i też byłoby naprawdę dobrze, gdyby takie sytuacje przestały się pojawiać. Zresztą też w, w jednym z niedawnych tomów wielkiej kolekcji komiksów DC, tam tekst się nie zmieścił w obrazku. Też warto wspomnieć o tym, że a propos tej kolekcji, osoby, które piszą wstępy do poszczególnych tomów powinny zostać wylane z pracy w tych dwuczęściowych historiach z tej kolekcji w drugich tomach, na przykład w drugim tomie Hasza, w drugim tomie Kołczanu wstępy to są tak gigantyczne spoilery, że człowiek po prostu nie, nie ma po co czytać dalej więc to jest też bardzo słabe no, no generalnie dużo ostatnio takich rzeczy w polskich komiksach się zdarza zdecydowana większość w komiksach rodem z USA nie wiem czy to jest jakaś zasada czy nie no ale tak, no, no szkoda, że takie rzeczy się dzieją. Hmm, tutaj apelujemy może o więcej, u, więcej uwagi. No to wiesz, też ciężko powiedzieć, czy ja to jest zmiany, mm -hmm. No a też, też oczywiście nie jest tak, że wydawca ma jakiegoś swojego człowieka w drukarni, który nie wiem, siedzi i przegląda każdy egzemplarz. No ale no przynajmniej to w wypadku tej wojny domowej to jest jednak. No, nie, na to, w wypadku na wojny na... domowej to, to jest hmm, co innego niż jak na przykład w Powiedzmy, 15% partii się skleją w stronę, nie? Bo to. Tak, generalnie jeśli chodzi o drukowanie wysokonakładowe, to wygląda to tak, że jest coś takiego jak próbka. Że jeżeli coś ma przykładowo 10 tysięcy nakładu, to tam wyciąga się z całego nakładu nie wiem, co setny. Czy, czy co tysięczny, nawet egzemplarz, i sprawdza się poprawność, jeżeli wszystkie są ok, to uznaje się, że cały nakład jest ok. I no, może być tak, że na przykład tylko część nakładu tych żywych trupów miała te przesunięte strony i, i dlatego to poszło do, do, do sprzedaży. Może być też tak, że po prostu osoba przeglądająca próbkę no, nie, nie zauważyła. Powodów takich, takich wydarzeń jest dużo generalnie nie możemy od razu wieszać psów na wydawnictwie za takie wpadki ale jednak faktem jest że ostatnio dużo takich rzeczy się wydarzyło no i też oby, oby tego jak najmniej w przyszłości natomiast teraz już może przejdźmy do komik komiksików naszych ukochanych ostatnio dużo rzeczy fajnych powychodziło i tutaj też od razu może na wstępie powiemy, że dzisiaj zaczniemy od pewnego komiksu no, o którym zresztą zaraz zaczniemy mówić, a potem, wow. a, tak, a tutaj na, na razie nie będę mówił co to jest, no, ale potem przejdziemy nie tak. Ale potem przejdziemy do e, kilku innych tytułów, które są ze sobą powiązane główną postacią i to tutaj też może jeszcze nie nie powiemy dokładnie co. No. Nie, nie bo wcale nie przeczytacie tego w tytule odcinka do, dokładnie tak. No. E, to, co zaczniemy od Outcast. Tak. Zaczniemy od Outcast z wydawnictwa Mucha Comics, które ukazało się dosłownie parę dni temu. My już mamy, przeczytaliśmy i możemy powiedzieć parę rzeczy na ten temat. No ja już. Okładka mi się podoba. Tak, ja, ja już chciałem powiedzieć, że chyba w jednym z poprzednich odcinków wspominałem o tym, o tym komiksie, że nie przekonał mnie jakoś szczególnie mocno. Mhm. Ale wtedy czytałeś go po angielsku, nie? Tak, tak. Teraz to... przeczytałeś go po polsku i. I no w sumie niewiele się zmieniło. Tylko, że teraz go przeczytałem już będąc po, po serialu, wtedy czytałem go sobie wiesz tak, tak o i też właśnie z tego powodu, że jestem praktycznie świeżo po serialu, tak jakoś właściwie no, mam, le, mam lepsze porównanie, dalej dalej mi się, znaczy generalnie o czym jest ten komiks, może, może przypomnijmy, bo przecież nie, nie wszyscy musicie znać ten tytuł, Historia skupia się na Kailu Barnesie, który w swojej przeszłości miał już wielokrotnie do czynienia z osobami opętanymi. Mm -hmm. Właściwie tak jakby ich nawet przyciągał nawet te, te, te osoby do siebie. Wrócił do miasteczka rodzinnego, w którym przeżywał dość traumatyczne dzieciństwo. No i tam poznaje wielebnego Andersona, który trudni się egzorcyzmami i po prostu które wyjątkowo często zdarzają się, jak na takie małe miasteczko. Mm -hmm. No i po prostu on prosi Kajla o pomoc w jednej sprawie, i od tego momentu mamy e ciąg wydarzeń, które prowadzi do jakiejś prawda, większej fabuły, o której po pierwszym tomie jeszcze dużo powiedzieć nie możemy. No właśnie, ja tutaj mam tak, tak jak miałbym ze skalpem, e znaczy jak miałbym ze skalpem, gdyby był wydawany klasycznie w Polsce. Czyli trochę mi brakuje tego, że to jest jeden tom. Bo w y, skarpie miałem dwa tomy i po pierwszym tomie też by mnie szlak trafił, że jeszcze nie wiem co się dzieje dalej. Mm -hmm. I tutaj po pierwszym tomie Outcasta jasne, bardzo chętnie przeczytam co, je, co będzie w drugim tomie i na pewno to kupię. Ale nie wciągną mnie tak jak, jak chociażby z, z, zrobił to skarb. Mam trochę podobne odczucia jak y, ostatnio przy Black Eyed Kids, mm -hmm. y, o którym mówiliśmy, że Bardziej mi się to akurat podobało do Black Eyed Kids, eee, że coś się stanie, i to może być coś fajnego, bo ogólnie Kirkman pisze fajne rzeczy, ale czegoś mi brakuje w tym komiksie. Mhm. No właśnie Czegoś po... takiego wow, co by mnie po prostu wciągnęło już w pierwszym tomie, takiego kopa w mortach Tak, i to jest właśnie... To, o czym ja teraz chciałem powiedzieć, ale mnie uprzedziłeś, ty niedobry człowieku. Sorry. Otóż właśnie chodzi mi o to, że w te najsłynniejsze komiksy Roberta Kirkmana, Tessie Midżu, bo tam o tych rzeczach, które pisał dla Marvela, to tam wolałbym nie mówić za dużo, ale tak, zarówno pierwszy tom Invincible, jak i pierwszy tom Żywych Trupów, jak i nawet pierwszy tom Wolfmana, on, te pierwsze tomy już miały w sobie coś takiego, które po prostu, wiesz, kończyłeś komiks i było takie, ło. Autka z tego w sobie nie ma, przynajmniej na razie, tutaj dochodzą mnie takie suche, że te kolejne tomy naprawdę fajnie rozwijają historię, tylko że no pierwszy tom nie ma w sobie tego czegoś, co sprawiłoby, że chciałoby się tak naprawdę mocno wyczekiwać tego kolejnego tomu i, i chcieć po niego sięgnąć. Może jest tak, jak ja miałem z Walking Dead, jak czytałem to w tomach. Mniej więcej od trzeciego tomu miałem tak, że 500 sztuk było z dupy. Tak naprawdę było przeciąganiem wszystkiego. I ostatnio to jest taki duop, cios w ryj, nie? I mm -hmm. już sobie, kurde, muszę przeczytać kolejny tom, bo jednak, jednak mnie to ciekawi. Tak, i... I wydaje mi się, że Outcast jest taki, że właśnie brakło tu tego ciosu w mordę. Mm -hmm. Tak, zdecydowanie tutaj się z tą zgodzę. No i tak jeszcze w nawiązaniu do e, serialu. Hmm, powiedziałem, że mam takie teraz fajne porównanie, więc e, chodzi mi o, chodziło mi o to, że. Hmm, Teraz sobie przypomniałem po lekturze polskiej wersji Outcasta, że ten serial jest naprawdę bardzo bliski komik komiksowi. Nie jest tak jak serialowe The Walking Dead, które ma tam różne postacie i różne wydarzenia, które w, które w komiksie się nie wydarzyły. Serial jest bardzo wierny, tylko ma po prostu troszkę wątków więcej. Ale to tak tylko w ramach ciekawostki. Chodzi mi o to, że serial mi się naprawdę dość podobał. W przeciwieństwie do komiksu, właśnie z powodu tych dodanych wątków, które tam fajnie rozwijały tą historię, w komiksie tego niestety nie ma. Nie ma tego kopu w mordę, jak to, jak to ująłeś. Ale mimo to czuć, że ta historia ma pewien potencjał. Ma fajnie rozpisane postacie. Ten nasz główny bohater Kyle, Kyle Barnes, on jest taki, no to jest taki typowo kirkmanowski bohater. On widać, że ma dużo przeżył, ma dużo uczuć. Trochę na szczęście nie ma, tak jak w żywych trupach, gdzie oni się potrafią uzewnętrzniać przez 3 czwarte zeszytu, żeby potem zginąć. To tu... no Przynajmniej powiedzieli, co musiałeś o nim wiedzieć, bo później nie będzie okazał. Tak, tak. Tutaj, tutaj na razie mamy dużo tajemnic. Kilka takich intrygujących postaci jak na przykład ten starszy, starszy gość w kapeluszu. Sydney. Sydney, tak. jest ten wielebny Anderson, który jest taką z kolei bardziej żywą, bardziej otwartą postacią. Generalnie klimat mi się nawet podoba. Nie jest to może tak jak zapowiadano, że nowa jakość w komiksowym horrorze, ponieważ nie, nie czuję tej nowej jakości tutaj w żaden sposób. Jeśli chodzi o horrory teraz w komiksach, to wydaje mi się, że hrabstwo Harrow klimatem dla mnie bije na głowę. A, mm -hmm. tak. też w sumie Hrabstwo Haru mi się czytało du, dużo bardziej e, zmienił się trochę tytuł w stosunku do oryginału ponieważ e, polskie, polskie, polska wersja Outcast ma ten dodatek Opętanie i to też jest nawiązanie do serialu, który ukazywał się w Polsce jako właśnie Outcast Opętanie więc za to, za to mały plusik e, no wydanie Muchy jak zwykle stoi na bardzo fajnym poziomie e, tutaj sobie pozwolę rzucić okiem. Tam zdaje się nie było żadnych dodatków. Nie, dodatków jako takich nie ma niestety. tak. tak. Czy, czyli mamy przełożenie 1 do 1 oryginalnego trade'a plus oczywiście twardy, twarda okładka. Cenowo jest całkiem, całkiem przyzwoicie. 9 zł okładkowe. No tylko tak, tylko że trzeba mieć świadomość tego, że a, o rysunkach w sumie nic nie powiedzieliśmy. Tak, tak właśnie czekałem, aż przestaniesz mówić, żeby <głos> wspomnieć o warstwie graficznej. Tak, tak, no to wspominaj. Bardzo mi się podoba. Jestem, to jest chyba pierwszy, możliwe, że to pierwszy komiks, e, który czytam, który jest narysowany przez e, Azasetę, tak? Mm -hmm, tak, Paul Azaseta. Paul Azaseta i bardzo, bardzo mi e, przypadł do gustu. E, bardzo mi się podobają kolory, które tu są nałożone. Ta ciemność, która, e, znaczy... Wszystkie kolory są jednak w jakimś odcie z lekką szarością, co, co na pewno dodaje takiego klimatu egzorcyzmów, można powiedzieć. To jest bardzo fajna sprawa. Mój ulubiony kadr chyba w całym... Znaczy właściwie to jest cała plansza w komiksie. To jest kiedy Kylo rozmawia z Wielebnym, a Sydney stoi w tle. Mhm. Strasznie Mhm. Strasznie mi się podoba jak to drzewo jest narysowane, bądź, nie wiem, rysuje, czy maluje asasetę. Nie wiem, sprawdzimy to. Sprawdzimy, W takim tak. razie... Znaczy, widziałem na pewno na YouTubie y, takie filmiki z nim, jak rysuję wiesz, na różnych festiwalach, to tam mm -hmm. generalnie wydaje mi się, że jednak to jest na zasadzie takiej, iż część jest ręcznie, a część jest komputerowo. No bo bardzo możliwe. I w, I w przypadku tego kadru, o którym mówisz, obstawiałbym, że mm, to drzewo z tyłu jest już jednak w jakiś sposób komputerowo stworzone, no ale tak, zarówno te, ten kadr, o którym mówisz, okładka, y, mają, mają swój swój. Tak, i swoją taką moc. I bardzo mi się podoba, e, ba, bardzo dużo mimiki jest, jest w jego rysunkach. Nawet te takie e, malutkie kadry wtrąceniowe z czyjąś reakcją, to jak wiele bym coś opowiada i pomiędzy kadrami jest tylko taki mały kwadrat, e, po, pomiędzy kadrami jest tylko taki mały kwadracik e, z, po prostu z twarzą Kyla reagującą na to, co Wielebny mówi. To też jest według mnie super wtrącenie, tak jak, jak u Hitchcocka było, że miałeś pokazaną akcję, czyjąś reakcję na, na to od razu. Więc też bardzo mm -hmm. filmowa rzecz, e, bardzo to mi się podoba. I nawet jak te postacie e, sto, stoją dalej, e, to jesteś w stanie coś z ich twarzy wyczytać. Nawet jeśli się zamieniają już w malutkie kropki i kreski tak naprawdę. Mhm. I rzadko widzę, żeby te postacie wyglądały tak samo na, znaczy, żeby ich mina wyglądała tak samo na, na każdym kadrze. Bo co, co widzisz Kyla, to on w jak, jakoś w inny sposób uh, wy, wygląda. Mhm. Więc też, też y, graficznie jestem zachwycony. Tak ja właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo fajne w Azasecie, w jego stylu jest to, że pomimo tego, iż on robi naprawdę dobrą robotę przy Outcast, seria jest w stanie wychodzić co miesiąc, co jak, jak wiesz w imidzu jest rzadkością, ponieważ generalnie ten system wydawania wygląda tak, że robią jeden story arc i jest parę miesięcy przerwy, żeby artysta był w stanie po prostu wyrobić i nie mhm. rysować byle jak, byle czego. Natomiast właśnie Pola Zaseta on potrafi i jednocześnie robić bardzo dobrą robotę przy tym komiksie i tak jak na przykład The Walking Dead, tak samo Outcast jest w stanie wychodzić co miesiąc, tam są bardzo rzadko takie przerwy typu miesiąc i to jest kolejny pokaz tego, że jest naprawdę utalentowany. Natomiast ja... Znam jego rysunki z jednego komiksu, który był już wcześniej opublikowany, to jest pani Chernoir z Marvela. A jeszcze on w BPRD rysował, nie? No to dobra, to go mogę jeszcze znać. Tak, no to ja go znam tylko właśnie z tego pani Chernoir i tam też generalnie w stylistyce on się potrafi bardzo dobrze odnaleźć. Jest dość elastyczny. I wydaje mi się, że gdyby miał przyszło mu rysować, nie wiem, na przykład jakąś tam super bohaterską serię, też też na pewno dałby sobie spokojnie radę. W Outcast. Tak podsumowując, no, no, co, no rysunkowo tu się obaj zgadzamy, bardzo fajny komiks. No ale tej historii czegoś jednak brakuje, nie jest zła, mhm. jest, jest bardzo przyzwoita. To znaczy nie skreślam jej po tak. pierwszym tomie, ale brakuje, jeśli w drugim tak, się nic nie rozwinie to już wtedy sobie odpuszczę tą scenę. Tak, tak, trochę brakuje tego kirkmanowskiego kopnięcia w, w twarz i yy, no, no liczymy na to, że w kolejnych tomach będzie pod tym kątem dużo lepiej, yy, na razie start taki Przyzwoity, ale, ale bez szału. I jeszcze raz wspomnimy, cena okładkowa 59 zł, więc, więc jak najbardziej atrakcyjna. Tom wydany całkiem ładnie. Twarda oprawa, dość, dość duża ilość stron. W środku jest 6 zeszytów, więc mamy 144 strony około. No cóż, no, ja dam takie 4 na 6. To podobnie jak ja. Dobrze. No i co? To teraz może przejdziemy do mm, takiego naszego głównego bloku dzisiejszego odcinka, ponieważ w, ostatnim, w ostatnich dniach ukazało się w Polsce dużo komiksów z jedną pewną postacią, także w Stanach się o, o tej postaci ponownie dość sporo mówiło z okazji różnych newsów i na przykład jednego fanfilmu, o którym też wspomnimy. Dlatego postanowiliśmy, że tą drugą część dzisiejszego odcinka poświęcimy Batmanowi praktycznie w całości, ponieważ no naprawdę dużo, dużo się wydarzyło i teraz na początek może taki krótki news ponownie, mianowicie Tom King, czyli scenarzysta obecnej serii Batman, tej głównej serii z DC Rebirth, troszkę namieszał w originie Bruce'a Wayne'a, mianowicie ujawnił on, że pomiędzy śmiercią jego rodziców, a momentem, w, których, w którym postanowił być Batmanem, Bruce miał próbę samobójczą. Mianowicie w wieku 10 lat próbował sobie sobie żyły. i no, internet wybuchł moim, moim zdaniem troszeczkę, nawet za bardzo. Ponieważ tych, tych zmian delikatnych w originie Bruce'a Wayne'a na przestrzeni lat było naprawdę dużo, a tymczasem pojawiła się taka, taka informacja i była bardzo szeroko komentowana. Dla mnie ta zmiana jest całkiem logiczna, chociaż też nie czuję, żeby jakoś w znaczący sposób wpłynęła ona na, na postrzeganie tej postaci. Nie wiem jak ty się do tego odniesiesz. O, szczerze to i tak było przed Batmanem, jeśli mm -hmm. Tom King uznał, że to jakoś mu wzbogaci postać. To te, też jest to ciekawe, jeśli, yy, wiesz, próba samobójcza jest takie ekstremum porwanie się na własne życie, yy, też jest ciekawe do opowiadania postaci moim zdaniem, bo jeśli yy, masz upadasz tak nisko, wiesz, że jesteś w tak złym stanie, a później się podnosisz i zostajesz Batmanem tak naprawdę, yy, no to też yy, świadczy o twojej sile obecnie, nie? Czyli to jeszcze moim zdaniem podbija jakby to jak silną wewnętrznie Batman jest postacią. Mhm. To ja może z kolei jeszcze dodam, że właśnie zapytany o ujawnienie tego szczegółu to Tom King odpowiedział, że Batman, Bruce Wayne w pewnym sensie zabił sam siebie stając się Batmanem, ponieważ poświęcił dla tego, dla, dla tego celu wszystko i ostatecznie to Bruce Wayne jest maską dla Batmana, a nie na odwrót. No. I w taki sposób on widzi tą postać i yy, yy, yy, dlatego też yy, tak, tak, pisze tą postać obecnie w swoim, w swoim komiksie. Jest Gle... też scenarzystą tej serii, więc no ma prawo robić z postacią co chce. Tak, tak i właśnie generalnie chodzi mi o to, że ta zmiana wydaje mi się niezbyt duża, bo... W faktycznie... To jest inaczej niż jakby miało się okazać, że tak. ojciec Brusa żyje i planował zabójstwo, zfingowanie swojego zabójstwa i zabicie swojej żony. Tak, i jest w ogóle sową, albo jest jokerem, albo to, jeszcze tak. lepiej. Jest to... Albo Alfredem. Ojej. W każdym razie wydaje mi się, że fajnie to zostało wpisane w tą postać, że jest to taki wątek, który uwiarygadnia tro trochę Batmana jeszcze bardziej no nie mówię nie, zobaczymy czy zostało to tak wprowadzone tylko żeby wywołać krótkotrwałe zmożone zainteresowanie tą serią, czy też może to jakoś zostanie pociągnięte, zobaczymy, oczywiście jakby co to pewnie do tego wrócimy. Natomiast przejdźmy znów do komiksów, ponieważ właśnie ostatnio w Polsce ukazało się ty, cała masa tych Batman, Batmanowych, tudzież około Batmanowych komiksów, dużo ich wpadło nam w łapy. I opowiemy sobie parę, parę słów o nich, o co warto sprawdzić, czego niekoniecznie warto sprawdzić. I zacznijmy od Batman. Ostateczna rozgrywka. Czyli siódmy tom Egmontowej serii z nowego DC Comics. Tutaj to mamy, mamy to przed sobą. I to jest tom, w którym powraca Joker. Ostateczna rozgrywka to jest. To jest, jest, jest... endgame, nie? Tak, w oryginale Endgame. Twórcami oczywiście Scott Snyder, Greg Capullo. Ja ten komiks czytałem pierwszy raz przedwczoraj, tak naprawdę. Ty, ty to wiem, że już znałeś go wcześniej. Tak, no ja w zesztach zbierałem tego Batmana. Więc... Tak. I m, Pamiętam, że gdy ta historia ukazywała się w Stanach, to ona była naprawdę bardzo, bardzo mocno pompowana, jako chyba taka wysienka na torcie ranu Snydera. No, ja Ci powiem szczerze, troszeczkę się zawiodłem jednak mimo wszystko tym komiksem. E, opowiada on o kolejnym powrocie ba Jokera do Gotham. E, tym razem ma on po prostu cel zniszczyć Batmana nie, nie, jakiś, e, nie w jakiś. E, jak, jak to z Jokerem bywa, jakiś nieprzewidywalny kompletnie plan, tylko bardzo konkretny plan skierowany przeciwko konkretnym osobom. Joker nie jest tutaj takim klaunem, jak z reguły go przedstawiają, tylko jest zimnym psychopatą, który konsekwentnie dąży do celu. I na papierze wyglądało, że to, że to będzie naprawdę dobry, mocny komiks, zwłaszcza, że ta śmierć rodziny, czyli ten poprzedni udział Jokera w tej serii. Za wyjątkiem końcówki, był naprawdę cholernie dobrym komiksem, dlatego nastawiałem się bardzo, bardzo pozytywnie do ostatecznej rozgrywki i jednak, jednak troszkę się zawiodłem. Jednak wydaje mi się, że Scott Snyder tutaj za dużo chciał, no a za mało pokazał. Nie, nie wiem jak, jaka jest Twoja opinia na, na, ten, na temat tego komiksu? Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo nie, nie była to zła lektura. Nie jest to na pewno jeden z moich ulubionych Batmanów. I na pewno Scott Snyder jest w stanie pisać lepsze rzeczy niż, niż ostateczną rozgrywkę. Wisienką na torcie to rzeczywiście nie jest. Mimo, mimo tego, że fakt faktem wszystkie media pompowały w Stanach to jako nie wiem, największe osiągnięcie w historii Batmana chyba. Nie jest to zły komiks. Ale jeśli go nie przeczytacie, to się nic nie stanie tak naprawdę. No i właśnie to mnie w tym komiksie zawiodło, że skończyłem czytać tą główną oś fabularną i po prostu było takie... Aha. No, i, no, i, no, i... no spoko. No spoko. No i, no i w sumie co tu było takiego niezwykłego? No. Jest tu kilka fajnych rozwiązań. Ale też jest kilka takich momentów, w których ten komiks ociera się o taką groteskę, wręcz na przykład właśnie ta, ta przemieniona Liga Sprawiedliwości przez Jokera, czy w ogóle cały motyw miasta, ludzi. A to jest śmieszny ten motyw, jak Superman leci z Batmanem i masz to gdzieś tutaj, jestem ciekawa jak to jest po polsku opisane. Znaczy ten motyw, w którym oni walczą ze sobą i tak? Batman jest w tej zbroi specjalnie. Tak, ten. tak, tak. No to, to, to już tutaj gdzieś znalazłem. I ma gumę z kryptonita. Tak, tak. Otóż to właśnie Batman pokonuje... Spoiler, spoiler. Batman pokonuje Supermana przy pomocy gumy do rzucia z kryptonitem. I to jest takie... Tak, to był jeden z tych momentów w tym komiksie, w którym poczułem, że naprawdę nie jestem do końca pewien, czy Scott Snyder ma jakiś jasny plan tego, co, co chcę pokazać. Tutaj jest bardzo dużo takich momentów właśnie, gdzie z jednej strony mamy e, takiego Batmana w naprawdę ciężkim położeniu, gdzie widać, że jest, jest problem ogromny i on nie do końca wie, jak z tego wyjść, ale jest też dla odmiany parę takich scen, przy których no, właściwie to człowiek się zastanawia, czy to jest tak na serio, czy to jest raczej jakiś dowcip. Dobrze, dobrze powiedziane Tylko, że raczej taki niezamierzony nie Dowcip no, Generalnie, tak jak, tak jak wspomniałem Czytałem be, bez, jakiego, bez jakichś większych emocji Motyw z sowami Był beznadziejny mm. Fajne to, co mi się podobało W ostatecznej rozgrywce I bardzo mocno liczyłem, że to pójdzie w jakimś fajnym kierunku To było to sugerowanie Nieśmiertelności Jokera nie poszło to w dobrym kierunku. Fajna jest scena, jak też jest pod łóżkiem, Joker, jak taki, wiesz, potwór z bajek i tak dalej. Mm -hmm. Zresztą wcześniej jest już nakręcany, także on jest właśnie tym palemanem. Eee, że wiesz, pojawiał się wszędzie, że on stoi za wszystkim co jest złe i on wiesz, jak taki właśnie man, mm -hmm. taki bebok, wiesz, wy wyczołguje się po prostu z poduszka. Tr troszkę liczyłem na to, że ten motyw zostanie jakoś bardziej pociągnięty, eee, no niestety tak się nie stało. Generalnie właśnie dużo jest tych motywów w ostatecznej rozgrywce, które fajnie się zapowiadały, a później niestety nic z tego nie wyszło. Końcówka jest spoko, muszę, muszę uczciwie powiedzieć, że końcówka jest bardzo fajna. Co prawda, no wiemy jak, jak, jak potoczyły się dalsze losy brusałej, no więc nie można ich brać tak właściwie no, na, na serio. Ale, ale tak, bardzo mi się... W pewnym sensie podobała ta końcówka, ponieważ ona tak pokazuje tą zależność między Batmanem i Jokerem. Zresztą tutaj nawet pada takie same zdanie jak w innym komiksie, o którym dzisiaj jeszcze powiemy. Mianowicie, że sprawy pomiędzy Batmanem i Jokerem jak zawsze zostały nierozwiązane i dokładnie ten sam, to, to samo zdanie pada w innym komiksie, do którego zaraz wrócimy. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie. Rysunkowo jest, no dla mnie dobrze, bo ja ja bardzo lubię właśnie ja, ja też bardzo lubię to co Greg Capullo robi, niezależnie czy to był Spawn czy to był Batman jego rysunki zawsze mi się bardzo podobały jego Joker w jego wykonaniu jest tak creepy jak, jak być powinien parę takich rozwiązań graficznych jest, jest bardzo ciekawych podobało mi się to właśnie te momenty z sowami, które fabularnie raczej ssały tak, tak rysunkowo, były bardzo fajne. No, generalnie bardzo mi się podoba pod kątem graficznym. Okładka to mu jest fajna. Mhm. Ten, ten obrazek, gdzie Joker tańczy ze strojem kamerdynera pustym, jest bardzo też wymowny. No, jest tu dużo fajnych pomysłów. Graficznie też warto wspomnieć o galerii okładek, które jest na końcu tomu. Tego jest dość dużo, tego jest bodajże... To jest chyba Lego wariant, nie? Wtedy tak, jest tutaj, jest tutaj Lego wariant, jest ten filmowy wariant, jest autorstwa Darwina Kuka, Świętej Pamięci. Dodatków graficznych jest tutaj bardzo dużo, jest też parę, parę szkiców Grega Capullo, więc zawiesi się na czym oko. No szkoda tylko, że historia no, nie, nie dorosła fabularnie do, do, do poziomu tego, co zaprezentował rysownik. Dla mnie jednak rozczarowanie. Trochę szkoda, bo spodziewałem no, to się... Słabo jak na Scotta Snajdera Tak, spodziewałem się dużo, dużo więcej. W chwili obecnej jestem raczej na nie niż na tak. Jak, mm -hmm. Jakbym nie kupił tego komiksu wcześniej, Wiesz, gdy tylko pojawiły się pierwsze zapowiedzi, a najpierw sobie poczy poczytał jakieś opinie, to być może bym nie kupił, no ale stało się. Nie żałuję może wydanych pieniędzy, ponieważ nie jest to aż tak zły komiks, nie, nie palimy go na stosie, nie wieszamy na nim psów, ale jest dużym zawodem. Dla mnie 3 na 6 i to tak, tylko właściwie dzięki tym rysunkom. <grym> No ale pojawiło się kilka innych komiksów z Batmanem i chciałbym przejść do takiego, który z kolei bardzo, bardzo mi się spodobał. I, I jest ty... to ciężki klasyk. A nie, nie, nie o je, tym ciężkim je, jeszcze, o, dobra. Je, jeszcze nie ten. Batman Gothic, również od wydawnictwa Egmont, czyli komiks autorstwa Granta Morrisona z rysunkami Klausa Jansona. i to jest komiks, który... Ta historia ukazała się oryginalnie na łamach Batman Legends of the Dark Knight. Świetna seria. No właśnie i to jest, gdy tylko zapowiedziano wydanie tego komiksu w Polsce, no cieszyłem się bardzo, ponieważ Legends of the Dark Knight to jest taka seria, która dla mnie jest no, chyba najlepszym BAT-tytułem w historii. Tutaj może wspomnimy ten tytuł prezentował takie historie z Batmanem które były na uboczu głównego uniwersum tam z, parymi, z paroma wyjątkami bo były tam tajiny do No Man's Land czy do Nightfalla no, ale generalnie twórcy którzy przychodzili pisać do tego tytułu mieli dość dużo swobody mogli pisać co im się podobało bo na łamach tego miesięcznika były i Wardy, i historie kanoniczne no i gotyk jest właśnie jedną z takich historii Opowiada ona o panu Szepcie. To jest facet, który zabija złoczyńców w Gotham i jego charakterystyczną cechą jest to, że nie rzuca, nie rzuca cienia, a także zapowiada swoje przyjście na przykład wysyłając liściki z jakimiś fragmentami wierszy czy fragmentami klasycznych utworów literackich i tego w tym komiksie jest naprawdę dużo. Tutaj widać, że Grant Morrison odrobił swoje, swoje no postawione przed nim zadanie, ponieważ tutaj jest naprawdę dużo cytatów, dużo nawiązań do rozmaitych utworów literackich, co jest bardzo fajne. Zostało to fajnie wpisane w historię. Ale sama historia również jest ciekawa, zajmująca. Pan szept, który no, nie wygląda na takiego typowego Wilena, okazał się bardzo fajną postacią, taką mocno intrygującą. Sam, sam komiks ma bardzo fajny klimat. Ten klimat lat 90., który ja bardzo lubię, ponieważ nie wiem czy się ze mną zgodzić, właśnie początek lat 90., to jest taki okres w komiksach z Batmanem, który jest dla mnie mega, mega udany, ponieważ mamy właśnie start Legends of the Dark Knight, są, są te historie Alana Granta i Norma Brayfogla w regularnych miesięcznikach, tam po jakimś czasie też pojawił się Shadow of The Bat, ten kolejny fajny miesięcznik, który no, tam zaprezentował fajny. na przykład ostatni Arkham. Azrael się też pojawił w latach 90. E, e, tak, nie, tak, tak mój ulubieniec. E, w Legends of the Dark Knight przecież też pojawiły się takie historie, jak tutaj tego było bardzo dużo, on tam, tam pisali i Matt Wagner i Chris Bakalo i e, dużo tego było. Batman Venom wydany w Polsce jako Batman Yad. E, przecież to jest historia z Legends of the Dark Knight. E, więc w, Generalnie w, tej, w całym tym cyklu jest w czym kopać i Egmont sięgnął po Gotyk. E, dla mnie bardzo dobry wybór. E, historia tak jak już wspomniałem bardzo mi się podobała. Praktycznie pod każdym względem e, w przeciwieństwie do innych tytułów Granta Morrisona nie ma tutaj tego, że kończysz komiks i nie, nie wiesz, wiesz właściwie co przeczytałeś i wchodzisz na te, te, tego bloga, który tłumaczy komiksy Morrisona. Tutaj hi historia jest fajna, jest zamknięta, jest bardzo fajnie narysowana w taki klimatyczny sposób. No dla mnie bardzo dobry wybór do DC Deluxe cieszę się, że zostało to opublikowane w Polsce samo wydanie no, standard to tak? ta, no, bardzo tak, ładne Tak, Czarna okładka, ta obwoluta Tro, trochę dodatków, jakoś nie szczególnie dużo ale, ale są bardzo fajne jest dużo szkiców, jest taka pierwotna rozpiska jak ma wyglądać cała historia okładki poszczególnych rozdziałów są mega dobre Tutaj próbuję, o, właśnie, tak, tak jak tutaj widzisz. Tak jak klasyczne książki. Mm -hmm, Taktykny. Tak, zresztą jest, jest to opisane niejako opowiadanie grozy. Tak, tak, opowieść autorstwo. grozy. I zresztą cały właśnie komiks jest takim bardzo przyjemnym, można powiedzieć, horrorem, z mnóstwem nawiązań, tych smaczków jest naprawdę dużo i fajnie się je odkrywa. No, wydaje mi się, że jak najbardziej komiks godny kupienia. Cena okładkowa 75 zł, więc to nie jest też jakiś, jakiś wielki wydatek. B Batman, ostateczna rozgrywka, też 75 zł, a po po poziom jest nieporównywalny. więc. Gdybyście znaleźli się w takiej sytuacji, że mo możecie sobie pozwolić tylko na jeden z tych dwóch komiksów, zdecydowanie Gotyk. Gotyk jest bardzo, bardzo dobrym komiksem. Cieszę się, że został wydany w Polsce i no, jest to kolejny dobry tytuł z Batmanem, który pojawił się w naszym kraju, co, co cieszę, Bo no, no cóż, no, po ostatecznej rozgrywce człowiek miał prawo czuć się jak najbardziej rozczarowany. Następnie sobie sięgnąłem po gotyk i no i no i, cóż, i tutaj wrażenia są zgoło odmienne, więc je, jeszcze raz jak najbardziej polecam. Mhm. To ja się zajmę komiksem, który był już jakiś czas temu wydany w Polsce, ale ostatnio wrócił o, wydany przez wielką kolekcję DC. Już cały jest, nie? Tak, tak. I chodzi oczywiście o moje ukochane długie Halloween. Jeff Aleba nim zepsuł wszystko i Tima Sayla, który zawsze był najlepszy. Zawsze. Długie Halloween to była, to była maxi-seria, prawda? 13 numerów. Tak. 13 numerów, komiks, którego się bardzo długo nie dało wydać w Polsce. Ja akurat mam, zresztą angielskie wydanie też mam, polskie wydanie mam Muchy, jednotomowe w twardej oprawie, tam była jakaś kosmiczna cena okładkowa, prawda? 149. 149. Komiks jest jak najbardziej wart tych pieniędzy. jeszcze patronat DC Multiverse. O, jakie to stary stare być, czasy. No. Komiks jest o kalendarmenie. Częściowo. Znaczy kalendarmen ma tam ważną rolę, ponieważ pojawia się zabójca, który też zgodnie ze świętami postępuje, więc oczywiście pierwsze co podejrzenie spada to tylko na jednego idiota, który mógł wpaść na tak genialny pomysł, żeby zabijać ze świętami, czyli na kalendarz na bardzo fajnie jest tu przedstawiony, mocno kojarzy mi się z z Milczeniem Owiec i z Lekterem, który tam zresztą też tak samo za, za, za szybą stoi, nawet trochę podobne, dużo ogólnie nawiązań filmowych, tak jak tutaj jest Boże, po, po, po nazwisko pewnie Falcone. Z tą czerwoną różą, jak Marlon Brando w oj, Ojcu Chrzestnym. No, bardzo podobnie wygląda. No, to do, do, dokładnie, więc no, widać pewne inspiracje, <grym> które, które się tu pojawiły. E, pojawia się bardzo dużo ciekawych postaci. Pojawia się Solomon Grandi, Two Face, Cadwoman. No, tak, w prawie wszyscy się W trakcie pojawiają. tego śledztwa mamy pełen przegląd takich najciekawszych postaci Batmana. I y, no jedna rzecz, która według mnie może odstraszyć troszkę od tego, to jeśli nie lubicie tego, jak Team Sail rysuje. Bo y, postacie Tima Saila, zwłaszcza y, przeciwnicy Batmana, nie wyglądają tak, jak obecnie wyglądają w komiksach. Czyli strach na wróble wygląda jak wyjęty po prostu z y, krainy os pokręcony. Zęby Jokera, Tima to, to przecież legendarne są, które zajmują cały kadr często. Mhm. Zagadka może nie, ale hmm, kto tu jeszcze tak specyficznie wyglądał. Solomon Granny też jest mocno, no on zawsze był przerośnięty, ale to jest wyjątkowo, wyjątkowo przerośnięty. Nie wszystkim wiem, że odpowiada kobieta kot, która się tu pojawia, ale mi odpowiada. Nie, nie, nie będę ukrywał, to jak Team Sailor rysuje kobiety jest, jest dla mnie niesamowite, więc jeśli Wam się podobało, że są wydane w Polsce One in Rome, prawda? Mm -hmm. I jakie było polskie? Rzymskie czu? wakacje. Rzymskie wakacje. E, to myślę, że się w tym odnajdziecie. Macie możliwość kupienia tego jeszcze pewnie, bo z długie Halloween od muchy się skończyło mhm. szybko, nie? Tak, ale wydanie od wielkiej kolekcji, to znaczy ja nie wiem dokładnie, słyszałem, że można zamawiać archiwalne tomy u wydawcy, ale jeszcze no, nie, nie, nie słyszałem, żeby ktoś się zdecydował. E, tak, ale w kioskach raczej już jest niedostępny. No internet pewnie kto, ktoś, ktoś tam... Tak, tak. Nie no, nie. Z drugiego obiegu pewnie bez problemu można znaleźć. Może nawet w jakichś sklepach internetowych jeszcze są, jeszcze są egzemplarze. Natomiast co do samego długiego Halloween, ten, ten komiks chyba jest wymieniany w każdej możliwej topce historii z Batmanem i no chyba zasłużenie, ponieważ o ten scenariusz Jeffa Leoba jest rozpisany na 13 epizodów, które wydaje mi się każdy jest na bardzo wysokim poziomie. Całość tworzy taką przekonującą, wciągającą i zaskakującą fabułę. No jeśli chodzi o rysunki, no to te, jak wiesz, ja również uwielbiam Tima Sale'a pod, pod, pod każdym względem i jego interpretację przeciwników Batmana, no po prostu uwielbiam. Długo, długo faktycznie czekaliśmy na ten komiks w Polsce, a gdy, a gdy w końcu się ukazał, no to cóż, no okazało się, że było warto. Tak, tak jak wspomnieliśmy, można go nabyć za około 80 zł z wielkiej kolekcji, ponieważ tam został rozbity na dwa tomy. Można też próbować znaleźć wydanie Muchy. No to zależy, czy, czy wolicie mieć to w jednym tomie, czy w dwóch tomach. Wydanie Muchy ma tam, zdaje się, są jakieś dodatki z tyłu, prawda, czy, czy nie ma? Jest parę plansza, ale nie ma, nie, nie ma tego duszy tak naprawdę. Tak, z kolei wydanie od wydawnictwa Iglemos, no jak każda odsłona wielkiej kolekcji, ma tam te dodatkowe zeszyty, więc one się od siebie tam w pewnym stopniu różnią, no ale najważniejsza jest ta, ta historia, która jest po prostu rewelacyjna. I ma świetne zwroty akcji, o których tak naprawdę obecnie można zapomnieć. Mhm. Więc cóż, no polecamy. No klasyk zdecydowany klasyki. Fajnie, że został w pewnym sensie wznowiony, że znów jest dostępny. Polecamy, jeśli nie znacie, jeszcze zdecydowanie powinniście poznać. No i też warto wspomnieć o tym, że oprócz tego jakby to nazwać spin-offu, czyli rzymskich wakacji jeszcze ukazała się kontynuacja, czyli mroczne zwycięstwo, które też rozwija jeszcze wątki, które zostały tutaj zarysowane oraz dodaje nową intrygę. Mroczne zwycięstwo też okazało się bardzo fajnym komiksem, co, jest, co jak wiemy jest trudno napisać hitowy dobrą, kontynuację. dobrą no. kontynuację dobrej historii, no a tutaj się udało, ci sami autorzy, więc długie Halloween. I też wyszło po polsku, nie? Tak, tak. I długie Halloween i mroczne zwycięstwo jak najbardziej warto, warto w swojej kolekcji mieć a skoro już jesteśmy przy wielkiej kolekcji komiksów DC, no to właśnie teraz... I w ciężkich klasykach. Tak, teraz w minioną środę ukazał się tom 9 Batman, śmierć w rodzinie. I to jest tytuł, który ponownie pierwszy raz przeczytałem dopiero teraz w tym tygodniu, ponieważ zawsze wierzyłem w to, że tak ciężki klasyk w końcu ukaże się w Polsce. Przyszło mi na to trochę czekać, ale, ale ukazał się. Kurczę, no i znowu delikatny zawód, ale tym razem tylko delikatny. No, jak już wspomniałem. Myślę, że za długo czekałeś, żeby to przeczytać. No nie, nie chodzi o to, że czułem się rozczarowany tą historią, tylko... E, mm, no, to jest taki produkt lat 80. -tych, końcówki lat 80. -tych. za tym komiksem stoi wielka historia, no ale głosowanie telefoniczne. Tak, tak głosowanie, głosowanie telefoniczne. Pierwszy i chyba jedyny taki przypadek, kiedy to czytelnicy decydowali o losie jakiejś postaci. Zresztą pojawia się te, często taka historia, że jedna osoba głosowała ponad 100 razy za śmiercią Gestonatoda. Więc, więc no cóż, zaan spoiler. zaangażowała. No nie no to nie, nie wiem, czy to jest. Spoiler. Spoiler, myślę, że chyba wszyscy wiemy, zresztą nawet na tyle okładki jest. Na przodzie okładki też jest. Ale wiesz, okładki bywają mylące, opisy już może tak niekoniecznie i tutaj zostało to dość, dość jednoznacznie zasygnalizowane jaki był los Jasona Toda. Generalnie chodzi mi o to, że zawiodłem się troszeczkę tą drugą połową tego komiksu, ponieważ tutaj tak dość ostro polecieli i ta, ten motyw, w którym Joker zostaje ambasadorem ONZ-u z ramienia Iranu był taki niszczący klimat. Sama historia, te pierwsze dwa rozdziały, tutaj też warto wspomnieć, że Batman śmierci rodziny, śmierć w rodzinie składa, no, właśnie, to też ważne. składa się z, sześciu zeszytu, z czterech zeszytów, z czego te dwa pierwsze są podwójnej objętości, więc komiks nie jest jakiś szczególnie chudziutki, więc jak tam zobaczycie opis, że właśnie to są tylko cztery zeszyty, to nie oznacza to, że, że komiks ma bardzo małą ilość stron. Ta pierwsza połowa, ta zasadnicza część śmierci, śmierci w rodzinie, no... Twórcy, twórca scenariusza, Jim Starlin, on chyba e, chciał napisać tą, tą historię tak, żeby w przypadku z, zwycięstwa opcji, żeby zabić Jasona Toda, e, żeby czytelnicy żałowali, że podjęli tę de de decyzję, e, bo chociaż faktycznie mamy tutaj te e, wstawki z tym jego trudnym charakterem, gdzie on się kłóci z Batmanem, nie słucha go, podejmuje pochopne decyzje, jednak jego, jego śmierć jest bardzo bohaterska sama historia polega na tym, że Joker ma broń jądrową, którą chce sprzedać terrorystom, Batman rusza za nim tymczasem Jason Todd odkrywa że jego matka nie jest jego matką, a prawdziwa biologiczna być może żyje i wyrusza na poszukiwania jest tu dużo, dużo takich zwrotów akcji dość fajnych, ale też jest bardzo dużo przypadku i takiego, takich Zbiegów okoliczności, które są aż, aż w pewnym momencie jest ich za dużo. Zaczyna się od takiej sceny, gdy Jason Todd jest bodajże, jest bodajże tutaj, sobie szukam w Libanie i szuka pierwszej, pierwszej z trzech kandydatek na, na swoją ewentualną matkę i po prostu na ulicy wpada na Bruce'a i to jest taki, taki pierwszy, pierwszy zbieg okoliczności, który już tak tutaj było takie aha. No a później było tego jeszcze więcej, bo praktycznie gdzie się Batman i Robin nie pokazali, tam też zaraz był Joker, który próbował właśnie zrealizować swoje cele. Wszystkie te potencjalne matki Jasona Toda były w jakiś sposób powiązane z Jokerem, niekoniecznie z nim współpracowały, tylko były jakoś tam powiązane, a to go ścigały, a to go próbowały wystawić, a to jakieś, jakieś inne rzeczy. No, bo w pewnym momencie czułem, że tej, tej przypadkowości jest tutaj zbyt dużo no ale sama ta pierwsza część historii była naprawdę w pewnym, do końca satysfakcjonująca, nie czułem jakiegoś zawodu bo po prostu było to, czego się spodziewałem śmierć w rodzinie po prostu spodziewałem się tego, że to nie będzie jakiś nadzwyczaj dobry komiks tylko ważny komiks coś takiego jak trochę lepszy Batman Hush bo Batman Hush też jest znacznie, znacznie lepsze od Batman tak, Hush. Tak, nie, bo w czekaj, tylko dokończę, chodzi o to, że Batman Hush też się pojawia w tych topkach wszystkich, ze względu na to, że jest komiksem ważnym, a niekoniecznie dobrym, i w przypadku śmierci w rodzinie jest podobnie tyle, tylko że śmierć w rodzinie stoi na dużo wyższym poziomie, mhm. do momentu właśnie, w którym otrzymujemy ten, ten motyw z Iranem, ponieważ fajnie by było, Gdyby po śmierci tego Jasona Toda dostać takie dwa numery wyciszenia, w których widzimy jak Batman tam próbuje sobie poradzić z tą stratą, a w zamian dostajemy wycieczkę Batmana na zgromadzenie ONZ-u, gdzie Joker jest, Joker jest właśnie przedstawicielem Iranu. No i, no i jest to takie troszeczkę kuriozalne. Ja, roz, ja rozumiem, że jest to taki dość wyrazisty komentarz polityczny twórców ale po latach on już budzi raczej taką groteskę nie, niż faktyczne zainteresowanie i ta druga część tego, te, tego tomu jest dla mnie taka mocno rozczarowująca rysunkowo komiks broni się do dziś, jak najbardziej Jim Aparo miał, miał, ma dalej du, dużą, dużo talentu fajnie komiks prezentuje się pod kątem graficznym, nie, jak, nie jakieś tam fajerwerki ale naprawdę przyjemnie się oglądało, niektóre momenty. Ta okładka jest niesamowita. Ona do dzisiaj robi duże wrażenie. W samym komiksie właśnie te sceny już po, po śmierci Jasona również są narysowane bardzo bardzo dobrze. I generalnie jeśli chodzi o warstwę graficzną, no tak, tak jak wspomniałem, bardzo fajne. ten dodatkowy tom ojej, dodatkowy zeszyt, który jest zawarty na końcu tomu, też prezentujący debiut Jasona Todda w roli, w roli Robina, też jest taki dość zaskakujący, ponieważ tam mamy próbę przewrotu politycznego w Gwatemali wykonaną przez Jokera, więc ogólnie dużo jest polityki w, polityki w tym komiksie. Zresztą taka ciekawostka, Jason to debiutuje w roli, w roli Robina jako na piramidzie w majów, więc gdzie debiutować w tej roli, jak nie dam. I, I jest to naprawdę też, też całkiem przyjemny dodatek. Są okładki autorstwa Majka Mignoli do poszczególnych zeszytów. Jest taki fajny, przyjemny dodatek prezentujący alternatywne zakończenie, gdyby jednak wynik głosowania zakończył się inaczej. No i generalnie jestem zadowolony. No też może nie zachwycony, ale zadowolony tym, co przeczytałem. Jako ciekawostka, śmierć w rodzinie sprawdza się na pewno bardzo dobrze. Natomiast jeżeli spodziewacie się jakiejś niesamowicie odkrywczej fabuły, to może, może zdecydowanie warto troszkę mniej oczekiwać po tym komiksie. Jest po prostu solidny, ale nic poza tym. No i wydanie od Eagle Moss, Cena okładkowa 39,99 i Jest w chwili obecnej dostępny w kioskach, więc jak tam poszukacie to na pewno znajdziecie. Moim zdaniem warto. Dla fanów Batmana pozycja obowiązkowa dla reszty, no jako taka ciekawostka, nie jest to komiks jakoś szczególnie drogi, więc, więc jeśli, jeśli możecie, to jak najbardziej warto kupić. Tylko tak jak mówię, nie nastawiajcie się na zbyt wiele. E, Innym komiksem o Batmanie, o którym ja chciałem powiedzieć, on niestety nie ukazał się w Polsce, może się kiedyś ukaże, chociaż Kocha. wolałbym, żeby ukazała się Seria o osobach, które się pojawiają w tym komiksie. Oczywiście mówię o wydanym przez IDW w tym roku crossoverze pomiędzy Batmanem i Żółwiami Ninja. A wiesz, tak sobie myślę, że skoro scenarzysta tego komiksu, którym jest James Tynion, czwarty, czwarty. pojawi się na Pyrkonie, to może, może, może, czemu by nie? No pewnie nie, ale... No, okay. <laughs> Znaczy z samych żółwi bym się bardziej cieszył. Natomiast, e, po pierwsze, nie jest to zły komiks. I po raz kolejny IDW mm, jakby pokazuje, że potrafi robić świetne crossovery, czego nigdy nie będę w stanie zrozumieć. E, że oni robią, biorą dwie rzeczy i robią z tego coś fajnego. Rzecz, które mogą do siebie teoretycznie nie pasować, a później wychodzą mega dobrze jak, e, co to było, Star Trek i Planeta Małp. To był bardzo dobry crossover. Wracając do Batmana, żółwie pojawiają się w Gotham i Batman no, nie jest z tego zadowolony, że mu się coś pojawia w jego mieście, tak naprawdę. E, Shredder też się pojawia razem z klanem Stopy i no trafiają na Batmana. Wszyscy się domyślają co się dzieje później, e, żółwie się sprzymierzają z Batmanem, nikogo to nie zaskakuje. I e, po tym jak czytam na bieżąco e, Żółwie Ninja i Batmana starałem się, teraz się nadrobiłem tego rebirta z y, Batmana cyfrowo hmm. i powiem ci, że bardzo fajnie się czyta. I ten komiks jest zdecydowanie bardziej żółwiowy niż Batmanowy, jeśli chodzi o to, jak, go, jak, jak się go odbiera. E, historia jest bardziej... Mm, Bardziej tak jak przyzwyczaiły mnie y, wojownicze żółwiej ninja obecnie w swojej serii, czyli mniej więcej wiesz, jak się skończy, może coś pójść źle, co ostatnio się tam często zdarza. Y, natomiast jest ten klimat takiego luzu, nie ma takiego mrocznego, detektywistycznego klimatu Batmana, zresztą jego prawie już w ogóle nie ma. Y, nie ma tak dużo zabawek Batmana, jak to się często y, zdarza obecnie. Jest po prostu bardzo poprawnym Czyli nie ma gumy z kryptonitem. Nie, nie, nie, nie ma gumy z Jest dużo pizzy. Damian Wayne się nawet przez chwilę przewija, co... Lubię tą postać. Wbrew temu, co dużo osób twierdzi, według mnie bardzo wzbogaca to uniwersum. I doczekał się w sumie własnego odgłosu, bo on ma to swoje... Czy nie wiem, jak to czytać. Kojarzę, że jest to TT w tymku z takimi Tak. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam zawsze jako takie Bez. Okej. Okay. Jeśli chodzi o ten crossover, polecam wam zapoznanie się, dlatego że to jest taka bardziej... Ciężko mi powiedzieć, że to Batman jest tam nastolatkiem, bo nim nie jest, tylko po prostu sprzymierza się z nastolatkami, które są mutantami i żuwiami ninja, tak naprawdę. Normalka. Normalka. Jest sporo walki, czego się trzeba spodziewać i po Batmanie i, i, i po żółwiach obecnie. Graficznie jest bardzo fajnie, to, to muszę przyznać. Tutaj za warstwę graficzną odpowiada Freddy Williams II a się dobrali z Tynionem czwartym. też jeszcze mogliby zatrudnić J.H. Williamsa III. Tak, dokładnie. Dokładek. Yy, I tylko, że szczerze, ta fabuła no, niewiele nie, nie wnosi. Jest mega sztampowa. Pojawia się Shredder, a co chce zrobić Shredder? Zniszczyć żółwie i przejąć władzę. I yy, pojawia się Batman, który nie pozwoli sobie na to, żeby jakiś klan ninja mu się pałętał pogotam. Po czym się pojawiają jeszcze cztery, ninja i szczur, którzy się w końcu sprzymierzają z Batmanem. Jest bardzo fajnie pokazane, że Batman ich na początku trochę zlekceważył i Splinter zaczął go śledzić i dowiedział się, kim jest tak naprawdę. I wysiedził, gdzie jest Bad Jaskinia i oni tam po prostu wpłynęli pod wodą i wyszli na górę. To też było fajnie pokazane, ale... Ogólnie myślę, że warto, bo to jest taki naiwny komiks, jakiego potrzebowaliśmy z Batmanem. Be bez jakiegoś wielkiego patosu, że ratuje świat przed wszystkimi yy, i przed samym sobą, <śmiech> nie wiadomo co. Tylko jest po prostu naiwny, ładnie narysowany yy, komiks na piątkowy wieczór, który sobie przeczytacie. Zobaczycie, jak tam parę dup Batman kopie jak Donatello i cała reszta też biją innych. Zobaczycie jak Shredders używa mutagenów w Arkham, żeby zamienić przeciwników Batmana właśnie w mutanimale, czyli łączy je ze zwierzętami. I na przykład jest jedyna okazja, żeby zobaczyć prawdopodobnie Mr. Freeza jako polarnego niedźwiedzia z działem, które zamraża. Także dla, dlatego, dlatego warto. Wydanie zbiorcze y, można sobie ogarnąć, natomiast bardziej jeśli zostanie utrzymana taka konwencja czekam na ten Batman The Animated Series z żółwiami ninja też. Mm -hmm. Tak jak wspomniałeś o tym nadmiernym Patosie w komiksach z Batmanem, tak mi się skojarzyło. W, w Gotyku jest taka scena jedna, jedyna, przy której się troszeczkę skrzywiłem, ponieważ mamy tam motyw, gdy ba Batman łapie tam przestępców. E, ściga tego... E, to to z, e, Ja jestem królem piekła, tak, wszyscy żyjemy tak, w piekle, tak, ja, jestem żyjemy w piekle a ja jestem królem piekła. ja mówię, Midnighter oj. się inspirował. Tak, no, zdecydowanie, <śmiech> to, to jest jedy, jeden, jedyny taki moment w tym komisie, przy którym było takie <śmiech> ale tak, no z drugiej strony też nie wiem, po, pozdrawiamy tłumacza, który, <śmiech> który to tłumaczył, bo w sumie... Mnie by aż korciło, żeby to jakoś zmiękczyć na coś mniej żenującego, a tutaj... Piekiełko. <śmiech> piekiełko. tak. Przejdźmy może do fan filmu, który też niedawno się ukazał. Mhm. Fan film The Dark Knight, Dark Knight Returns, który został zrealizowany za 2,5 tysiąca dolarów przez filmowca, amatora Wyata Wida, który też przy okazji wcielił się w rolę Batmana w tymże fan filmie. To jest trwający 45 minut, fanfilm przenoszący pierwszy, pierwszy zeszyt legendarnej historii Franka Millera, obejrzeliśmy. Podobało się, wydaje, nam się że, że, wydaje mi się, że obu nam się podobało w, tak, podo w podobnym stopniu. I chyba obaj uważamy, że najfajniejszym momentem filmu są te wstawki z wiadomości. Znaczy, tak, tak. Ty... Z tego co oglądałem, wydawały mi się takie najbardziej profesjonalne, że one tam wyglądają faktycznie jak te wiadomości. Mm -hmm. no, no, znaczy też, wi wiadomo. Amatorska robota, i 2,5 tysiąca dolarów, nie można, nie można mieć wszystkiego za te pieniądze. Tak, tak, to widać, że to jest bardzo tanim kosztem robiony film, ale mimo to jest naprawdę bardzo fajnie przeniesiony tam. E, aktorsko, może też to jakoś nie, nie gra najlepiej e, pod pewnymi względami te stroje poszczególnych postaci, też widać, że są robione tak, takim domowym sposobem. Ale jeżeli na to wszystko przymkniecie oko. To dostanie się naprawdę fajnie zrealizowaną historię. Jak najbardziej. Moim zdaniem jest to nawet lepsze, lepsza ekranizacja tego komiksu od animacji, która się ukazała jakiś czas temu i była dla mnie taka dość taka dość E. E. Otóż to Po prostu tak obejrzane, zapomniane I w sumie tyle Ten, ten film naprawdę fajnie wygląda On był kręcony przez 24 dni Łącznie w, w trakcie 17 miesięcy Od jun, jun, Czerwca 2015 roku do października 2016 roku. Był kręcony głównie w St. Louis, w okolicach metra tamtejszego. Kilka scen naprawdę bardzo fajnie wyszło. Kilka scen sprawia, że no człowiek przywraca wiarę w to, że te fanfilmy mogą być naprawdę fajne, bo niekiedy fan filmy też nieszczególnie mocno wychodziły. No dalej są też fan filmami, ktoś robi to dla zajawki, tak, a nie tak. dla pieniędzy, więc to o, o, o, też jest... Otóż to, tak, ale akurat jeśli chodzi o fanfilmy, to ten The Dark Knight Returns, no wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli macie trzy kwadranse wolne teraz, większość seriali i ta chyba się udała na przerwę zimową, więc jak najbardziej można sobie obejrzeć. Znajdziecie go na YouTubie, dokładnie. udostępnimy tak, oczywiście. Jutro, jutro, ponieważ tam dzisiaj sobie nie będziemy zasięgów. A, tak, tak. robić. Tak, jutro udostępnimy na pewno. Um, jeszcze raz polecamy. Um, bardzo fajna robota i, i na zakończenie tak szybciutko powiemy sobie, um, wymienimy tylko komiksy z Batmanem, które nie zostały wydane w Polsce, a które chcielibyśmy, żeby zostały wydane w Polsce. Tak dosłownie, tylko tak króciutko, co, by, co byś zaproponował. A, chciałbym, żeby wyszedł jedyny moim zdaniem udany komiks, który Tony Daniel napisał z Batmanem i była to seria Battle for the Call która opowiada o tym po śmierci Batmana, kto zostanie e, następnym Batmanem. I tam bardzo dużo osób się stara o to, żeby to on bądź ona była, była tym Batmanem. Część osób dochodzi do wniosku, że jednak się na to nie, do tego nie nadaje. Całkiem udana historia, bez żadnych rewelacji, ale bardzo fajnie się ją czytało i mm -hmm. W sumie po tej historii dostaliśmy najlepszą historię z Batmanem, jaką Scott Snyder moim zdaniem napisał i byłoby to Dark Mirror wydane w Polsce. Oczywiście. No oczywiście. No, ja... Jako mroczne odbicie, tak? Tak, tak. Ja z kolei, gdy tak zaproponowałem ten temat, nie umiałem później rozpisać pojedynczych tomów i miałem z tym, z tym pewien problem, dlatego ja tak szybko powiem. Ran Pola w Detective Comics, który jest bardzo często pomijany, a był naprawdę mega dobry. To tam Dini pisał o Zaszu? Do, do też, historię, też, też, też. To, to była bardzo fajna tak, historia. Generalnie Poldini napisał 30 numerów Detective Comics, tam chyba nie niecałe 30 numerów tej, tej serii. Głównie to były takie pojedyncze, jednozeszytowe, fajne, zamknięte historie. I chyba Heart of Hush. I Heart of Hush jako, jako ten finał, czyli ta lepsza historia z Hashem mhm. y wypisałem sobie też run Eda Brubakera w Batmanie. Jeśli lubicie Gotham Central, a mam nadzieję, że lubicie Gotham Central, to ten run po prostu pokazuje dlaczego, ja ed, ed, dlaczego ed Brubaker w ogóle dostał okazję napisania Gotham Central. Nie jest to może aż tak dobry komiks, ale też bardzo, fajn, bardzo fajne spojrzenie na Batmana, takie typowo Brubakerowe, trochę mo mocno, mocno palpowe, z fajnymi historiami. Jeszcze sobie wypisałem też dwie historie Mata Wagnera, czyli Batman and, Batman and the Monsterman oraz Batman and the Madmonk, które ukazywały się w 2006-2007 roku. Dwie miniserie bardzo, bardzo fajne i takie domykające udział Mata Wagnera przy, przy postaci Batmana. U nas się ukazał ten, ta trójca. Albo trójka, też nie jestem do końca pewien, jak, jak to w Polsce opublikowano te, tego autora i moim zdaniem jest to akurat najsłabszy komiks z Batmanem mm -hmm. Mata Wagnera, chociaż też jest całkiem niezły. No i tak na sam deserek, taki Ellsworth, Batman Red Rain, w którym Batman walczy z Drakulą i też bardzo fajny, komiksowy horror wyszedł, satysfakcjonująca lektura. No, I ode mnie jeszcze tak. tylko jeden Ellsworth to byłby właściwie ciężko powiedzieć, czy o Batmanie, bo jest to właściwie historia o Supermanie, Superman Spitting Bullets, kiedy statek Supermana rozbija się w Gotham i Kalel jest świadkiem, no tak, tak samo jak Bruce Wayne był, zabójstwa swoich rodziców, i wtedy, jakby budzą się w nim jego kryptońskie moce i włącza mu się wizja w oczach i smaży gościa na miejscu. I później wraca jako no, jako Batman. Ciekawe jest to, że on ma tam zabudowaną, zabudowaną twarz, więc wy wygląda jeszcze straszniej niż, niż Batman. No i bardzo brutalnie mści się na ludziach, po czym, jakby zostaje, znaczy na złoczyńca, oczywiście. Po czym zostaje przekonany przez Lois Lane, żeby jakby być kimś lepszym niż takim mścicielem i tak powstaje Superman w tamtym świecie. To było naprawdę fajne. Ogólnie Elseworld z Batmanem, w Polsce ukazał się bardzo Hellboyowy i dobry Elseworld Zakładany Zakłada nad Gotham, to był? Mhm. Rysowany przez Mike'a Mignola, pisany przez Mike'a Mignola. Batman, Hellboy, te klimaty. Bardzo, bardzo fajny tytuł. I jeszcze bardzo bym chciał, żeby się ukazał, tylko to nie mam pojęcia, czy ktokolwiek się podejmie wydania tego giganta, bo bardzo chciałbym, żeby seria No Man's Land się ukazała w Polsce. To jest chyba 5 tomów, więc dość dużo tak naprawdę, mnóstwo w wplecenie właściwie każdego, kto był jakoś związany z Batmanem w tą historię. tu Gotham zostaje odcięte od reszty Stanów Zjednoczonych. Przez, wiel... Przez trzęsienie ziemi, nie? Mm -hmm. było... tak. Ogólnie Batman jak to była kiepska historia, natomiast No Man's Land, które było po nim, to, to była świetna, świetna rzecz. Mm -hmm. No to, to bym chciał, żeby się ukazało. Tak, no to właśnie tak jak wspomniałeś o No Man's Land, to mi się jeszcze przypomniało, że naprawdę ten komiks częściowo się w Polsce ukazał, ale chciałbym, żeby były takie fajne, wypasione wydania zbiorcze od Egmontu na przykład. Jak Nightfall na przykład. Nightfall by właśnie, wydane. właśnie o tym komiksie chciałem powiedzieć, że fajnie by było, gdyby w takiej pełnej wersji, pełnej wersji. To w się sensie z Nightquesta? Tak, tak, pełna wersja, nie nie, ten, nie to co wydało DC jakiś czas temu, gdzie wycięli cały jeden wątek. taki. Prawie mało istotny, czyli poszukiwania y, ojca Tima Drake'a przez Bruce'a Wayne'a. No i te, to by było też naprawdę bardzo fajne, gdyby to się ukazało w Polsce, bo y, TM semik to mocno pociął, jak to TM Semic. Zresztą no, mieli tylko jeden miesięcznik i le, na dwa zeszyty, więc musieli tam wy, wycinać mnóstwo rzeczy. Natomiast Nightfall jako całość razem z Night Quest i Night End y, tworzy bardzo fajną historię y, i też chciałbym, żeby to się ukazało kiedyś w Polsce. No i w sumie co? Tyle o Batmanie. Tyle o Batmanie. Słyszymy się... Hmm, no właśnie to jest... Wesołych świąt, To, to chcieliśmy Wam życzyć. Dzięki tak. za słuchanie. Tak, i, i co do następnego odcinka, czysto teoretycznie powinien się ukazać 1 stycznia, ale jeszcze to będziemy, będziemy, <gryw> będziemy badać, czy on się ukaże tego 1 stycznia, bo w sumie tak trochę... No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, będziemy informować. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Mam nadzieję, Mamy nadzieję, że było ok. W razie czego dajcie znać w komentarzach. Na Facebooku, na YouTube, wszędzie, gdzie nas można dorwać, tam możecie zostawić jakieś ślady. To co? Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Czołem, cześć.